Jak bezkrytycznie podchodzono do owych przedmiotów kultu, niech poświadczy lista ofiar Bolesława Krzywołustego i jego żony Salomei dla klasztorów Cwifalti nad Dunajem. Wśród innych kosztownych darów mnisi otrzymali, cytujemy według dzieła Gerarda Labudy, Słowieńszczyzna Pierwotna, rękę świętego Stefana Męczennika ze skórą, ciałem i paznokciami wyjąwszy kciuk, Ponadto 90 innych świętych relikwii, między którymi szczególnie wyróżniały się duża cząstka Krzyża Świętego, ząb Świętego Jana Chrzciciela, ząb Świętego Pan Kracego, ząb Świętej Cecylii, trochę krwi Chrystusa, mleka Marii Panny i łańcucha Świętego Piotra. Zakonnicy umieli te skarby właściwie zużytkować. Jak poświadczył ich opad, to wszystko zostało po większej części sprzedane na rozmaite potrzeby. O kupców nie było trudno wobec rosnącego zainteresowania możnych świętymi relikwiami. Do kultu świętych należało wznoszenie im kościołów. W pierwszej fazie chrystianizacji fundatorami ich byli prawie wyłącznie książęta. Już jednak w XII wieku powstawały także fundacje prywatne. Wiemy, że wznosił kościoły wojewoda Władysława Hermana potężny Sieciech. Śląskiemu Wielmorzy Piotrowi Włostowicowi legenda przypisuje ufundowanie aż 70 kościołów. A choć tak wielka ich liczba jest zapewne przesadzona, to sam fakt fundacji nie ulega wątpliwości. Pierwotnie stawiano po grodach niewielkie kościółki, przeważnie rotundy, to znaczy budowle okolistej podstawie, których średnica mierzyła kilka do kilkunastu metrów. Takich rozmiarów był kościół pod wezwaniem w wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny w Gnieźnie, wzniesiony przez Mieszka I, na miejscu gdzie później stanęła katedra. Takim był krakowski kościółek świętych Feliksa i Adaukta. Do tejże kategorii Zaliczają się powstające jeszcze w końcu XI wieku kościoły świętego Idziego, do którego szczególne nabożeństwo miał książę Władysław Herman. Już wielkość tych świątyń przesądzała o ich przeznaczeniu. Nie miały do nich ściągać rzesze okolicznej ludności. Dwór książęcy, możnowładcy, załoga grodowa, w większych ośrodkach może jeszcze rzemieślniczo-handlowa ludność podgrodzia, oto oczekiwani wierni. To środowisko przyzwyczaiło się do odwiedzania kościoła, słuchania mszy i kazania, przystępowania do sakramentów. Uczyło się prymitywnie pojmowanych zasad wiary, legend o świętych i czynionych przez nich cudach, przeznaczenia sprzętów kościelnych. I choć nie wszyscy biskupi i księża wykonywali dość gorliwie swoje obowiązki, Choć niektórym z nich zarzucali papieże włóczęgę po kraju i zaniedbywanie swych właściwych siedzib, to przecież starczało duchowieństwa na to, by ową wyższą warstwę społeczeństwa wiązać z kościołem. A i wspomniane włóczęgi biskupów nie były pozbawione znaczenia. Nie jeździli oni przecież po chatach wieśniaczych, ale obracali się wciąż w tym samym feudalnym kręgu, uczestnicząc w polowaniach, zabawach, dworskich i ucztach, gdzie także mieli okazję urabiać otoczenie. Pomysł niejednej fundacji, niejednego pobożnego czynu rodził się właśnie podczas towarzyskiego obcowania z lubianym dostojnikiem kościelnym, który pośród rozmowy umiał wpleść opowieść o wielkich cudach takiego to świętego lub o łaskach, jakie spłynęły gdzieś daleko na gorliwego w zwierzę rycerza przenieśmy się na chwilę na dwór księcia Władysława Hermana i jego małżonki Judyty Czeskiej. Strapiona była para książęca i choć starała się gościom okazywać wesołe oblicze, przecież nikogo oszukać nie mogła. Wszak to pięć już lat mijało od książęcych zaślubin, a księżna pani wciąż wiotka nie obiecuje potomstwa. Nie wypada wprawdzie o tym mówić ale biskup poznański Franco wie, że myśli obecnych krążą wciąż koło tego zmartwienia. W stosownej więc chwili, gdy gwarbie biesiadników nieco przycichł, zaczyna swą opowieść człowieka bywałego. Jest pewien święty w granicach Galii ku południowi, około Marsylii, gdzie Rodan wpada do morza. Ziemia zwie się prowansją, a święty zowie się Idzi, który tak wielkie ma wobec Boga zasługi, że każdy człowiek, który z pobożnością swą ku niemu się zwraca i o nim pamięta, jeżeli o coś go poprosi, osiągnie to z całą pewnością. Opowieść płynęła, biskup roztaczał przed zebranymi krajobraz odległego kraju i sensacyjne zdarzenia, o których tam zasłyszał. Para książęca zapamiętała jednak głównie pierwsze słowa. Jeśli tak wpływowy ów święty idzi, to może i na ich strapienia pomoże. Trzeba będzie pomówić później z biskupem, niech poradzi co czynić. Biskup, nazajutrz wezwany na poufną rozmowę, przytwierdził, że wczorajsza jego opowieść zawierała najoczywistszą prawdę i zapewnił, jeżeli jak najpobożniej wypełnicie co wam powiem, to niewątpliwie pragnienie wasze się spełni. Obiecał wtedy książę solennie, że uczyni wszystko, co trzeba. Niech jeno Franko nie zwleka z radą. A na to biskup. Zatem na podobieństwo chłopca sporządźcie posąg ze złota. Przygotujcie dary królewskie i pośpieszcie je posłać świętemu idziemu. Nie zwlekając, wykonał to wszystko Władysław Herman i poselstwo książęce wyruszyło do Prowansji, by tam w klasztorze Saint-Gilles złożyć bogate dary. Tak się złożyło, że po roku Judyta rzeczywiście urodziła syna, Bolesława Krzywoustego. Mieli teraz co opowiadać księża po dworach rycerskich. Już nie za morzami, za górami, ale tu, w ich kraju, wydarzył się oczywisty cud. Okazało się wyraźnie, że ze świętymi można skutecznie zawierać podobne umowy, jakie starzy zawierali z bożkami pogańskimi. Jeśli ksiądz był tak wykształcony w wymowie, jak na przykład kronikarz Gal, to przedstawił rzecz jasno, popularnie i plastycznie. Odebrawszy dary, opat i braciszkowie, trzydniowy odprawili post z litaniami i modlitwami. Żywo, sługo Boży, orędowniku tej sprawy, spełnij, czego żądają wota twoich sług. Za chłopca daj chłopca, za fałszywego daj prawdziwego. Stwórz cielesnego, zachowując sobie złotego. Cóż więcej, jeszcze postu mnisi w Prowansji nie dopełnili, a już matka w Polsce doznała radości poczęcia syna. Po takich opowiadaniach rosła gorliwość panów i rycerzy. Nie każdego z nich stać było na to, by złoto rozdawać na funty i budować kościoły. Ale biskupi i opaci przyjmowali chętnie także drobniejsze dary, a to jakiś sprzęt kościelny byle ze szczerego złota, a to tkaninę drogocenną, najchętniej zaś wieś lub choćby najmniejszy kawałek ziemi, który by powiększył uposażenie kościoła. Bylibyśmy jednak niesprawiedliwi, gdybyśmy sądzili, że łaskę świętych obiecywali księża wyłącznie za dary materialne. Nie. Nakłaniali również do modlitwy i umartwień, do bogobojnego życia wzorowanego na życiu świętych patronów. Szczerość i natężenie modlów nie były tak łatwe do odmierzenia, jak ilość ofiarowanego złota. Dlatego też nie każdy hojny ofiarodawca bywał przez świętych wysłuchany. Biskupi tłumaczyli wtedy, że widać winę za to ponoszą grzechy proszącego i jego niedość gorliwa modlitwa. To też modlono się coraz więcej, przedsiębrano pobożne pielgrzymki do świętych relikwii, poczynano się też bardziej liczyć z wymaganiami moralnymi chrześcijaństwa. Do bezwzględnie dodatnich osiągnięć kościoła należało pewne złagodzenie obyczajów. Okrutne kary i sposoby wywierania zemsty, jak wyłupywanie oczu, obcinanie języka, kastrowanie, nie zanikły wprawdzie zupełnie, ale coraz częściej były odczuwane jako ciężka przewina, grzech, za który trzeba pokutować. Podniosło się też stanowisko społeczne kobiety, którą prawo pogańskie traktowało niemal jak niewolnicę, każąc jej nawet ginąć wraz ze śmiercią męża. Jeśli bowiem wierzyć świadectwu Titmara, po pogrzebie każdego męża, którego palono na stosie, obcinano głowę jego żonie i w ten sposób dzieliła ona jego los. Po śmierci. Przeciw obyczajowi temu kościół występował ostro i jak się zdaje skutecznie. Propagował też kościół wśród możnych obowiązek opieki nad słabszymi i bezbronnymi. Spośród tych bezbronnych na pierwszym miejscu wymieniano wprawdzie właśnie sam kościół. Niemniej jednak pojęcie to obejmowało także kobiety, zwłaszcza wdowy oraz sieroty. Ubogich zalecano wspierać jałmużną. Za pośrednictwem kościoła została przeszczepiona z feudalnego zachodu na teren Polski instytucja rycerstwa pojętego nie tylko jako zawód, lecz jako godność przysparzająca zaszczytu, ale i nakładająca określone obowiązki. Nadanie młodzieńcowi szlachetnego pochodzenia tytułu rycerza, czyli ceremonia tak zwanego pasowania na rycerza, polegająca na wręczeniu kandydatowi miecza z pasem rycerskim, łączyła się z obrzędem o charakterze religijnym. Kandydat na rycerza przystępował najpierw do komunii, następnie zaś składał przysięgę, w której obiecywał, że będzie wiernie służył kościołowi i swemu monarsze oraz, że będzie bronił słabszych i otaczał ich opieką. Ze względu na ten mieszany, świecko-kościelny charakter pasowania na rycerza, nazywano ów obrzęd ósmym sakramentem. Wiemy, że w Polsce był on stosowany na pewno za czasów Władysława Hermana. Nie mamy natomiast niestety żadnych danych, by ocenić, czy ów kościelny ideał rycerza wpływał istotnie na obyczaje polskiego możnowładztwa. W szczególności można wątpić, by pod wpływem chrześcijaństwa uległ jakiejś wybitniejszej poprawie stosunek możnych do ludu. Sam Kościół zresztą, równając ludzi w szansach osiągnięcia pośmiertnego szczęścia w niebie, na ziemi nie zacierałby najmniej różnic społecznych. Kiedy Gal w swej kronice roztaczał przed nami wyidealizowany obraz Bolesława Chrobrego jako nie tylko potężnego, ale i świętego władcy, podaje jako jedną z jego trzech największych cnót obok pobożności i sprawiedliwości, że dostojników i cały lud miłował, ale z należytym rozróżnieniem. Nie wypadałoby bowiem w pojęciach owych czasów, by król miał kochać lud tak samo jak możnych dostojników. Podobne należyte rozróżnienie spotykamy także u innych pisarzy tej epoki. Oto Titmar, kreśląc w swym testamencie wizerunek idealnego biskupa, Zwraca się do swego następcy z takim charakterystycznym napomnieniem. Bogatych w swej diecezji traktuj z szacunkiem, biednych zaś z łaskawością i miłosierdziem. Cóż, tak tylko mógł wyglądać kompromis między ewangelicznym nakazem miłości bliźniego, a feudalnym poglądem na świat klasy panującej, do której należeli przecież dostojnicy kościelni. Na tle ówczesnej epoki trzeba im poczytać za zasługę, że stojąc u szczytu drabiny społecznej i przemawiając do możnych, uwzględniali w ogóle w swych kazaniach i naukach jakieś obowiązki w stosunku do owych biednych. Pewnym też efektem tych nauk było rozpowszechnienie się zwyczaju dawania jałmużny, co zaświadczają liczne źródła. Co prawda w niektórych przynajmniej przypadkach jałmużną Nazywano także darowizny na rzecz kościołów i duchowieństwa. Wojność leżała podobno już w charakterze pogańskich słowian. Nie tak więc trudno było nakłonić bogatych wielmożów polskich do imponujących darowizn i takiej czy innej jałmużny. Na znacznie większy opór natrafił propagowany przez średniowieczny kościół ideał ascezy. Wspominaliśmy już przy innej okazji, jak niechętnie słuchali początkowo panowie słowieńscy o postach. W ciągu dwóch wieków z pomocą władzy państwowej udało się jednak przyzwyczaić możnych do tych niepopularnych wyrzeczeń. Co więcej, strach przed karami kościelnymi, a w ich konsekwencji przed piekłem po śmierci, skłaniał możnych nawet do poddawania się rzeczywiście ciężkim rygorom pokutnym za popełnione zbrodnie. Oto jak według naocznego świadka, kronikarza Galla, miał pokutować Bolesław Krzywousty za śmierć brata. Pościł od mięsa, leżąc wytrwale na ziemi w popiele i włosiennicy, wśród strumieni les i lkań, Wyrzekł się towarzystwa ludzkiego i rozmowy, mając ziemię za stół, trawę za ręcznik, czarny chleb za delicję, a wodę za nektar. Zarządzał codzienne śpiewanie psalmów i odprawianie mszy za grzechy i za zmarłych. I z wielkim miłosierdziem niósł ulgę nędzarzom, karmiąc ich i odziewając. Jeszcze jeden bardzo odpowiedni środek pokuty zastosował Bolesław. Mianowicie dokonał pielgrzymki do świętego Idziego i świętego króla Stefana z największą pobożnością i przez wszystkie dni owego postu czterdziestodniowego byłby pościł poprzestając na posiłku samym tylko chlebem i wodą gdyby ze względu na trudy pielgrzymki nie skłaniali go do łamania owego postu biskupi i opaci mszami świętymi i modlitwami co dzień też od miejsca noclegu tak długo szedł bosymi stopami wraz z biskupami i kapelanami aż skończył odmawianie godzinek o najświętszej pannie dziennych godzin kanonicznych i siedmiu psalmów pokutnych z litanią. A taką pobożność i gorliwość okazywał także w obmywaniu nóg ubogim i dawaniu jałmużny, że nikt potrzebujący wsparcia nie prosił go bezskutecznie o zlitowanie. Z taką pobożnością duchową i pompą świecką dokonał Bolesław powrotu ze swej pielgrzymki. Jednakże wracając do swego królestwa nie wyrzekł się od razu trybu życia pokutniczego i stroju pielgrzymiego, lecz wytrwał w tym samym charakterze pielgrzymim dalej, udając się aż do grobu świętego męczennika Wojciecha, by tamże odprawić uroczystość Wielkiej Nocy. Im bliżej z każdym dniem dochodził do stolicy świętego męczennika, tym pobożniej wśród les i modlitw postępował naprzód bosymi stopami. Gdy zaś przybył do miasta i grobu świętego męczennika, jakże ogromny rozdał jałmużny ubogim, ileż ozdobnych kosztowności złożył na ołtarzach kościoła. W stosunku zaś do biskupów swoich, książąt, kapelanów i rycerzy, tak okazale i hojnie uświetnił rozdawnictwem darów ową świętą i przesławną Wielkanoc, że każdy z możniejszych, jak nie mniej z pomniejszych, Otrzymał od niego kosztowne i ozdobne szaty. Kronikarz pragnął przedstawić pokutę księcia w możliwie najlepszym świetle i nie unikał przesady. W rzeczywistości usty nie umartwiał się nadmiernie, co zresztą potwierdzają różne napomknięcia w tekście. Czytamy w nim przecież, że książę miał tylko intencję rygorystycznego obchodzenia Wielkiego Postu, ale sami biskupi go przed tym powstrzymywali. Rzekome trudy pielgrzymki do klasztorów węgierskich także inaczej ocenimy, jeśli zwrócimy uwagę na następujący fragment jej opisu. Przez całe Węgry przyjmowany był ogromnie religijnie przez biskupów, opatów i prepozytów i z niesłychaną okazałością, a nader skrzętnie przygotowywano dlań wszelką posługę świecką, Wszędzie towarzyszyli mu urzędnicy królewscy i służba, a specjalni powiernicy mieli uważać i dawać znać, gdzie gorliwsze, a gdzie opieszalsze dla Bolesława przygotowano przyjęcie. Nie trwała też ta pokuta zbyt długo, gdyż biskupi na każdej znaczniejszej uroczystości odpuszczali mu cokolwiek z pokuty na mocy swej władzy kościelnej. Mimo tych wszystkich zastrzeżeń, Przytoczony opis umartwień krzywołustego ma wartość dla nas, gdyż informuje, jak według ówczesnych wymagań Kościoła powinna wyglądać taka pokuta. Widzimy, że prócz hojnych darowizn na rzecz krajowych i zagranicznych Kościołów składały się na nią pielgrzymki do miejsc świętych, modlitwy wśród strumienia les i łkań oraz umartwienia ciała. Do tych ostatnich należały posty oraz zaniedbanie higieny, powszechnie uważane w średniowieczu za niezbędny element ascezy. Odnajdujemy je we wzmiance galla, że Bolesław leżał w popiele, mając ziemię za stół, trawę za ręcznik. Wzory zachodnie szły pod tym względem dalej i były już odrażające. Oto jeden z przykładów sławionych w kronice niemieckiej Titmara. Żyła za czasów króla Henryka w miejscowości zwanej Trubici pewna pustelnica imieniem Sizu, odznaczająca się ogromną pobożnością. Przez 64 lata w odludnej części wspomnianego miasta potrafiła ta czysta dziewica czynić ofiary ze siebie na rzecz niebieskiego oblubieńca i strzegła cnoty niepokalanej więcej niż ludzka pozwala na to ułomność. Przez cały ten okres nigdy nie walczyła z ostrym zimnem przy pomocy rozpalonego ogniska. A najsilniejszy środek ogrzewający, jakiego używala, polegał na tym, że zdrętwiałe już prawie ręce i nogi umieszczała gwoli ich ożywienia na ogrzanym zlekka kamieniu. Nie otrząsała się z robactwa, które żarło ją nieustannie, a jeżeli samo odpadło, kładła je sobie z powrotem na ciało. W Polsce podobne przejawy pobożności spotykamy dopiero w XIII wieku. Przyszły one być może bezpośrednio z Niemiec. W każdym razie pierwszą znaną nam polską ascetką tego typu była święta Jadwiga, księżna śląska, żona Henryka Brodatego, a córka niemieckiego księcia Meranu. Według relacji swego biografa tak ćwiczyła się w pokorze. Często przechodząc tam, gdzie były chusty, którymi zakonnice po umyciu się obcierały ręce, miejsca, na których więcej widziała brudu nagromadzonego tym wycieraniem, z miłością i słodyczą gorąco całowała, a czyniąc na tych brudem powalanych chustkach znak krzyża, przykładala je do oczu i piersi jak relikwie drogocenne. Nadto częstokroć wodą, w której zakonnice umyły nogi, myla oczy swoje i twarz całą, a nawet, co bardziej podziwienia godne, całą swą głowę i szyję i wnuczków swych malinkich twarzy i głowy wielokroć myła, silną mając nadzieję i wierząc, że świętość sióstr zakonnych, których ta woda dotknęła, tak jej i dzieciom wyjdzie na zbawienie.